Czasami stopa, dotyka dla życia, a płynie ach, gardła płynie a Czasem rzeczy przeważenia sypią w oczy Tam gdzie prawda, dobro, piękno, sztuka Czy mnie rozumiesz, czy słyszysz jak my serce puka? Płynę z Bogiem na kwasu, pozytywnych wibrantach Muzyka sprawia, że nawet zimą jestem na wakacjach Gracja, łamanych słów, tych tych tybuki i kracja w pozytywnych wibracjach Wierzę, że to wszystko ma sens Wierzę, w świata porządek Sercem swym kieruję się Lecz staram się mieć rozsądek Wierzę, że to wszystko ma sens Czuję się częścią całości Wierzę Wierzę, że to wszystko ma sens, odgraniam wątpliwości, bo kocham te zmęczone twarze ludzi w średnim wieku przyklejone do tramwajowych szyb, bo znowu mam... Jestem na koncercie, więc nie dzwoń, bo włączony mam samolotowy dyb Bo kocham te naiwne twarze młodych ludzi Przyklejone do ekranu podczas ściągającej gry Bo czuję się w tym, co robię Jak ryba w wodzie I staram się żyć w zgodzie z ławicą innych ryb Stary, ja rozmawiam z dźwiękiem, to jest piękne Płyną do mnie Jakieś zajebiste energie, nie wiadomo skąd Stąd to sam tutsi z powrotem I to chyba nie błąd, że się cieszę, cym tym nie chcę Rozumieć tego, jak to powstaje Story, bo nie niebałe, mi się wydaje I To wszystkim, co robię, kieruję się intuicją Nie teorią, a praktyką przecząc ze Robię to dość, czego nie zrozumie każdy Bo to zjawisko, jeszcze nie ma nazwy Nazwij to jak też. hipko czy progresja Porównuj to z kim chcesz, mówiąc że to jest jak To czy tamto, ja to wbijam Wiesz czemu? Bo na to zez, robię to po swojemu Przywieź się na chwilę uchem do głośnika Przygotowana przede mnie czeka z jego dzika Bo to te zmęczone twarze ludzi w średnim wieku Przyklejone do trawajowych szyb bo znam mam odwrot, jestem na koncepcie, więc nie są połączony, włączany mam samolotowy tryb Bo kocham się na inne twarze młodych ludzi, przyklejone do ekranu podczas kręgającej gry Bo czuję się w tym, co robię, jak ryba w wodzie i staram się być w zgodzie z innych innych gry Wierzę, że to wszystko ma sens Wierzę w świata porządek sercem swym kieruję się Lecz staram się mieć czasz rozsądek Wierzę, że to wszystko ma sens Czuję się częścią całości Wierzę, że to wszystko ma sens odgania możliwości. Bo kocham te zmęczone twarze ludzi W średnim wieku przyklejone do tramwajowych szyb Bo znowu na młodkość Kiedy jestem na koncercie Więc nie są bo włączony mam samolotowy ryb. Bo kocham te inne twarze młodych. Przyklejone do ekranu podczas kręgającej gry Moczuję się w tym co robię jak ryba w wodzie I staram się żyć w zgodzie, zławić co innych ryb Wiesz, wiadomo, że wróżki Akurat teraz, kiedy piszę tę piosenkę Ale co tam, no dobra, zerknę Jestem wróżka ceramida Bądź pozdrowiony Wyczuwam twoją aurę, na kolor zielony Powiem ci szczerze, co jeszcze wyczuwam Albowiem na energię wyczulona jestem, czuwam Jesteś dobrym człowiekiem Pięknej duszy, więc bądź sobą i wierzyć w siebie musisz Jeśli chcesz wiedzieć co czekam. czeka, jeśli jest MS a o treści, prawda, czekam Odpisuję więc rada na tęże numer, mimo że te wróżby to pewnie zwykły bubel. Co mi jednak szkodzi, dużo kasy mam na koncie, zobaczymy co Seramina widzi na horyzoncie Czekam więc i ja na sms zwrotny, myślę, że by to jest coś, co robię dla mnie rozchodno. Dziś te SMS właśnie odpisała Przeczytam wam, tak oto wiadomość sama Spotkasz na swej drodze w tym miesiącu kobietę Która dba o ciało i trzyma dietę Co się w niej jak jeszcze nigdy w życiu przyniesie się jak w wannie, podczas mycia Jeśli chcesz jest, jak na imię będzie miała Jeśli jest SMS-a, ci odpisała Jeśli jest SMS-a, co dalej Koszty tego są naprawdę bardzo małe <śled> Nie, no to nie, to nie rzadza, A to, dara, nie, to, dara, no to Jestem szczerze ubawiony, dzięki, ale nie Nie chcę brnąć dalej już w tę grę Nie chcę za wiele wiedzieć, więc starosu siadam sanki Nieprzewidywalnego życia, które plata niespodzianki Jestem szczerze ubawiony, dzięki, ale nie Nie chcę brnąć dalej już w tę grę Odkrywać przyszłość, nieznaną mi chcę. Nie odpisuję więcej, he